Minęła 23, to tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Marzena Godon. Polski żołnierz służący w misji pokojowej ONZ został ranny w Libanie po wybuchu miny Pułapki. Ma na szczęście niewielkie obrażenia, które nie zagrażają jego życiu. Jak dowiedziało się Polskie Radio, wypadek miał miejsce w okolicach miasta Bentżbejl w Libanie.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 Dziś weszły w życie przepisy umożliwiające obniżki cen paliw. Będą one spadać stopniowo, oceniał w Polskim Radiu 24 ekonomista dr Hubert Gąsiński. Znajdziemy się w nowej przestrzeni ekonomicznej, gdzie te ceny myślę, że już nie spadną poniżej 5 zł. I gdy będą one oscylować koło 6 zł, to już powinniśmy, a to spowoduje dalsze konsekwencje, że ceny po prostu automatycznie będą musiały wzrosnąć. Minister Finansów zapowiedział, że od wtorku zobaczymy niższe ceny paliw na stacjach benzynowych. To niefortunna przesada, która już wywołuje poważne reperkusje w świecie. W ten sposób ambasador USA w Izraelu ocenił decyzję izraelskiej policji o niewpuszczeniu łacińskiego patriarchy Jerozolimy i trzech innych księży do Bazyliki Grobu Pańskiego dziś, w Niedzielę Palmową. Dyplomata zwrócił uwagę, że zasady bezpieczeństwa wprowadzone przez dowództwo Izraelskiej Obrony Wewnętrznej ograniczają wszelkie zgromadzenia do maksymalnie 50 osób, a więc czwórka przedstawicieli kościoła nie łamała tych restrykcji. Premier Izraela Benjamin Netanyahu argumentuje, że łaciński patriarcha Jerozolimy kardynał Pier Battista Pizzaballa nie został wpuszczony rano na mszę do Bazyliki Grobu Pańskiego z powodu obaw o jego bezpieczeństwo. W związku z incydentem do włoskiego MSZ-u wezwano na jutro ambasadora Izraela. Prezydent Karol Nawrocki wyraził zdecydowany sprzeciw wobec braku zgody na odprawienie mszy świętej w Bazylice Grobu Pańskiego w Jerozolimie. Jak podkreślił działania izraelskiej policji są wyrazem braku szacunku wobec tradycji i kultury chrześcijańskiej. To są aktualności jedynki. W Małopolsce powstaje jedna z najdroższych i najważniejszych inwestycji kolejowych w kraju. W skróci podróż pociągiem na południu Polski przebito już pierwszy tunel na przyszłej trasie kolejowej Podłęże-Piekiełko. Łącznie na całej trasie powstanie 20 nowych tuneli. Marcin Mochocki z zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe podkreślił, że tunele te będą miały łączną długość ponad 30 km. Inwestycja absolutnie transformacyjna dla całego regionu Sądeczczyzny. Z Limanowej 40 minut do centrum Krakowa, z Nowego Sącza w godzinę do centrum Krakowa. Cała nowa linia kolejowa pod Łęże-Piekiełko ma być gotowa do 2030 roku. Krystyna Prostak, Polskie Radio.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 Od niedawna w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym są też młode kapibary. To były aktualności programu pierwszego Polskiego Radia. Sport Grzegorz Nowaczyk. Kamil Stoch zakończył sportową karierę. Polak zajął dziś 30 miejsce w zawodach Pucharów Świata na Mamuciej Skoczni w Planicy. Do finałowego skoku sygnał do startu biało-czerwoną flagą dała Kamilo Kamilowi jego żona Ewa. Już po wszystkim Stoch nie ukrywał emocji. Było takie uff, koniec. Trochę luźniej, ale już jestem bardzo zmęczony. Nie? Zmęczony, ale szczęśliwy. A jeszcze tutaj się pewnie podzieją różne rzeczy, trochę z kibicami pobędę. Ale potem odpocznę, zjem coś dobrego. Jutro zaczynam nowe życie. Na razie mam w głowie to, co będę robił jutro. A jutro wstanę rano. Mam nadzieję, że się wyśpię porządnie. Pójdę po kawę i croissant'a dla siebie i dla żony. I tak zacznę dzień, pierwszy dzień emerytury. Kamilowi życzymy dobrej nocy. Stoch wywalczył cztery medale olimpijskie, w tym trzy złote. Ma w dorobku sześć medali mistrzostw świata i dwukrotnie zdobył kryształową kulę za triumf w klasyfikacji końcowej Pucharu Świata. Aluron z CMC Warta Zawiercie przegrał z Zaxą Kędzierzyn-Koźle 2 do 3 w pierwszym spotkaniu ćwierćfinału Siatkarskiej Plus Ligi. Jakub Szymański, przyjmujący Aksy, zaliczył asa przy piłce meczowej w Tajbryku i miał się z czego cieszyć razem z kolegami. Fantastyczne widowisko dla kibiców. Robimy coś niesamowitego, można powiedzieć, bo falowaliśmy w tym sezonie bardzo często w meczach. Rzadko kiedy wyciągaliśmy mecze przegrane 2-0. Cieszy na pewno postawa całego zespołu. Walka, determinacja, motywacja do tego, żeby tutaj wygrać. Pomimo tego, że zaczęliśmy tak naprawdę przegrywać 2-0, nie poddaliśmy się, walczyliśmy dalej. Serwis to jest jedna z tych, jeden z tych elementów, z którego możemy być naprawdę mega dumni, bo kto nie wchodził na tą zagrywkę, to kopał i to naprawdę bardzo solidnie. Rywalizacja w finale rozgrywana jest do dwóch zwycięstw. Kolejne spotkanie 6 kwietnia w Kędzierzynie Koźlu. Pogoda. W nocy przymrozki w pasie od Dolnego Śląska przez centralną i zachodnią Polskę po warmie Mazury i Podlasie. Możliwe spadki temperatury do minus dwóch stopni przy gruncie do minus pięciu. Na południowym wschodzie i na krańcach północno-zachodnich opady deszczu, w rejonach podgórskich deszczu ze śniegiem i śniegu. Wiatr na zachodzie kraju, porywisty. Jedynka.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 Jest! Mamy to! Jedziemy do Kataru! Mamy nadzieję, że teraz będzie podobnie. Transmisja z meczu Szwecja-Polska i nasze studio w programie pierwszym Polskiego Radia. Zapraszamy we wtorek kilka chwil po 20. To będzie wielka piłkarska uczta i gra o wszystko. Tomasz Kowalczyk. Tadeusz musią Do usłyszenia. Jedynka. To jest radio. Autopromocja. i'm changing all those changes that i made when i left you because i made those changes when i thought you were untrue well now you're gone and i find i'm wrong and there's nothing i can do except to change Dobry wieczór Państwu, Magda Mikołajczuk, kłaniam się. W tej godzinie będzie wspomnienie o Stanisławie Lemie, pisarzu, filozofie, którego 20. rocznica śmierci minęła 27 marca. Zaprosimy też, a konkretnie Ewa Hajne, Państwa zaprosi na spektakl Hamowo. Mirona Białoszewskiego w reżyserii Mikołaja Grabowskiego w warszawskim Teatrze Ateneum. A potem Martyna Podolska podsumuje zakończony właśnie 46. przegląd piosenki aktorskiej we Wrocławiu. Grand Prix tego przeglądu zdobyła Monika Padewska, aktorka Teatru Bagatela w Krakowie. Zapraszam Państwa. Polskie Radio Jedynka Dwa dni temu, 27 marca, minęła 20. rocznica śmierci Stanisława Lema, autora książek science fiction, filozofa, futurologa, bardzo cenionego nie tylko w Polsce, ale na całym świecie. Jego książki są wciąż wznawiane, tłumaczone, kupowane, czytane a motywy z twórczości Lema są obecne w kulturze masowej, na przykład w grach komputerowych. I w związku z tą rocznicą chciałabym przypomnieć fragmenty książek Stanisława Lema, ale przede wszystkim fragmenty jego wypowiedzi na bardzo różne tematy, między innymi o listach i paczkach, które przychodziły od czytelników, o dzieciństwie i o poczuciu humoru, bo przecież w twórczości Stanisława Lema humoru i sytuacyjnego, i językowego było mnóstwo. Cyberiada, bajki robotów, astronauci, Solaris. To tylko niektóre tytuły książek Stanisława Lema. I okazuje się, że wymyślenie tytułów to nie była prosta sprawa. Zwykle nie mogę sobie żadnego tytułu wymyślić, Zawsze że to jest moja najsłabsza strona. Czyli po prostu często jest tak, że już jest książka napisana, że już jest w wydawnictwie, że już do, drukarni ma jej i teraz rozpośrednio. No dobrze, ale na miłość Boską tytuł, no, już w najwyższy czas. I wtedy w mękach, w stękaniu okropnym, przy wertowaniu słowników, przy przechodzeniu po ulicy, z cichą nadzieją, że skądś zejdzie na mnie, a tu nic nie chcecie. A jak w ogóle Stanisław Lem pracował? O tym mówił jego przyjaciel, reżyser i scenarzysta Aleksander Ścibor-Rylski. Budzi się gdzieś przed czwartą rano, wkłada szlafrok i do śniadania stuka na maszynie i to olbrzymie ilości. W ogromnym tempie on pisze na maszynie, mimo że pisze tylko dwoma palcami, ale pisze jak wytrafna maszynistka. Właściwie cały dzień pracy Lema, jak chodzi o jego pisarstwo. Czyta oczywiście piekielne ilości, ale już jak gdyby ręką do twórczości w ciągu dnia nie sięga. A ta pierwsza maszyna do pisania, jak się pojawiła w życiu Stanisława Lema? Ojciec mi kupił maszynę do pisania, jak miałam z 15 lat. Pierwszą to był taki Underwood. I ja na tej maszynie, pierwszą rzecz, pamiętam jak dzisiaj, napisałam taką humoreckę, jak miałam chyba 16 albo 15 lat. Musiała być to być jakaś bzdura zupełnie potworna. Ale właśnie ten jakiś pocałunek muzy, to musiała być muzografomaństwa, ponieważ na początku właśnie pisałam jakieś okropne wiersze, to znaczy, ja już teraz wiem, że one były okropne, bo się nieliczne zachowały i ja, aby nie urastać w pychę nadmierną, zachowałam je umyślnie właśnie po to, żeby się tak otrzeźwić. I bardzo pomału i niepostrzeżenie wyłaziłem z tych pierwotnic. Drogę z domu do gimnazjum mógłbym przejść chyba z zamkniętymi oczami jeszcze dzisiaj. Tak utrwaliła się w ciągu lat nieustannym powtarzaniem, że stała się jakby melodią. Tym, co psycholog nazywa melodią kinetyczną. O pół do ósmej rano dolewałem wody do kawy, by ją ostudzić i szedłem przez Moniuszki, Chopina, Plac Smolki z kamiennym smolką po środku, Jagielońską ku ulicy Legionów. W głębi z lewej strony majaczyła perspektywa teatru, lecz jak latarnia morska żeglarza wabił mnie budyneczek daleko mniej pokaźny, kiosk z wytworami pana Kawurasa. Produkował on y, hałwę w dwóch rodzajach opakowań, po 10 i po 20 groszy. Mękał mnie też problem trudny, z pogranicza geometrii brył i algebry. Co się lepiej opłaca? Jedna paczka za 20 groszy, czy dwie po 10 groszy? Perfidny kawuras utrudniał rozwiązanie, nadając paczkom kształty nieporównywalne. I nie wiedziałem nigdy do ostatka, na co się zdecyduje. To był fragment autobiograficznej książki Stanisława Lema Wysoki Zamek, w której opisał dzieciństwo spędzone w przedwojennym Lwowie. Czytał Andrzej Łapicki. Stanisław Lem otrzymywał od swoich czytelników mnóstwo listów, paczek i różnych wiadomości. Czytelnicy przysyłają mi traktaty, widzenia, jakieś przewidywania, profecje, sugestie, admonicje. Wszystko. Mam jednego strasznie, strasznie sympatycznego korespondenta w Moskwie, i żaden jego list nie miał do tej pory mniej jak Boga kocham niż 26 stron. Ten facet pisze mi takie listy, które przychodzą o konsystencji poduszki. To jest taka poduszka wypełniona szczelnie papierem najcieńszym i tam jest bardzo dużo ciekawych rzeczy. Jest to facet bardzo inteligentny. Dostaje najdziwniejsze rzeczy, jakie sobie można wyobrazić. Tuż po wydaniu doskonałej Próżnik dostałem e, tęże książkę, którą mi zwrócił jakiś krajowy czytelnik, napisawszy grubym flamasterem na wierzchu, tak z kosem, że to skandal marnować drzewo naszych lasów na wypisywanie takich bzdur. Ja tę książkę sobie jako memento zachowałem, i kiedy parę lat potem był tutaj u mnie dobrze starszy pan, amerykański profesor literatury, i powiada do mnie, że specjalnie przyjechał, bo chciał poznać człowieka, który napisał doskonałą próżnię, bo on to czytał właśnie jak to w wyszło. Ja na to się zaśmiałam, pokazałem mu tę książkę, którą dostałam wtedy i powiedziałam: o to, w jaki sposób nieraz czytelnicy odpłacają za takie nadzwyczajne potrząsanie nowości kwiatem. Ja jeszcze mu powiedziałam, że ta książka się sprzedawała zawsze bardzo źle na całym świecie, chociaż wszyscy ją bardzo chwalili. To jest tak zwany sukces krytyczny, ale nie rynkowy na no powiedział, że do historii, literatury przechodzi się sukcesami krytycznymi, a nie rynkowymi. Rurowy korytarz był pusty. Stałem chwilę przed zamkniętymi drzwiami nasłuchując. Ściany musiały być cienkie, z zewnątrz dochodziło zawodzenie wiatru. Na płycie drzwi widniał przylepiony trochę skosem niedbale prostokątny kawałek plastra z ołówkowym napisem CZŁOWIEK. Patrzałem na to nagryzmolone niewyraźnie słowo. Przez chwilę chciałem wrócić do Snauta, ale zrozumiałem, że to niemożliwe. Obłędne ostrzeżenie brzmiało mi jeszcze w uszach. Poruszyłem się i ramiona zgiął nieznośny ciężar skafandra. Cicho, jakbym się krył bezwiednie przed niewidzialnym obserwatorem, wróciłem do okrągłego pomieszczenia o pięciu drzwiach. Znajdowały się na nich tabliczki. dr Gibarian, dr Snaut, doktor Sartorius. Na czwartych nie było żadnej. Zawahałem się, potem nacisnąłem lekko klamkę i otworzyłem je powoli. Gdy odchylały się, doznałem graniczącego z pewnością uczucia, że tam ktoś jest. A to był fragment powieści Solaris w interpretacji Bogusza Bilewskiego. W twórczości Stanisława Lema mnóstwo jest humoru i to na różnych poziomach. Humoru językowego, humoru sytuacyjnego, i są to rzeczy naprawdę y, prześmieszne. A co o humorze mówił sam Stanisław Lem? Mnie dość odpowiada tak zwany czarny humor. Polega on po prostu w moim przynajmniej w wydaniu, jak sądzę, na tym, żeby sprawy ponure, nieprzyjemne, okropne nawet czasem, przedstawiać tak, aby nie męczyć ani siebie, ani czy cynika. To znaczy właśnie w jakiejś otoczce humoru, który tutaj często pełni rolę tego lukru, którym się powleka pigułki. Gorzkie pigułki do zażycia, prawda? Wątróbka z cebuli, krótko smażona, byle nie gorzka od wrzuci, jest zakąską doskonałą. Aby ją przyrządzić należy kupić samochód i pędzić nim puty, aż się kogoś przejedzie. Wątróbkę niepotrzebną nieboszczykowi z wnętrzności wyjmujemy i wkładamy do lodówki, a trupa wyrzucamy lub stawiamy w zbożu jako stracha na wróble. Z czasem właśnie zakosztowałem w tej mojej specjalności, którą jest stwarzanie fikcyjnych, wyrażeń rozmaitych, pod kątem jakimś żartobliwym. Stwarzanie wrażenia, że pewne obiekty, pewne problemy, pewne sprawy istnieją, do tego stopnia, że one nawet odcisnęły się w języku istniejącym i że one mają swoje odpowiedniki po prostu językowe, prawda, w słowniku. Przedstawię bardzo krótko podział form anormalnych zamieszkujących zagubione krańce naszej galaktyki. Rozróżniamy dwa główne typy. Aberancja, czyli Zboczeńce oraz antisapientinales, czyli przeciwrozumce. Te ostatnie dzielą się na kretyńce, paskudławce, potworyńce, tempony oraz mętniaki bacznościowce. Niektóre z potworyńców tworzą własne pseudokultury. Należy tu między innymi niewielki szalej potworniaczek, który zwie siebie homo sapien. Wojciech Horliński, pisarz, dziennikarz, autor książek o Stanisławie Lemie. Moim takim ulubionym utworem, który Mistrzostwo humoru, humoru rozwija tam Lem do poziomów po prostu, nie, nie wiem, nie, nie kojarzę w ogóle innego polskiego pisarza, który by mnie tak tym zachwycił, to jest Podróż Siódma z Dzienników Gwiazdowych, w której on Tichy, ponieważ zepsuł mu się statek kosmiczny w taki sposób, że dwie osoby muszą dokonać naprawy, a on no, jest sam jako samotny podróżnik, wpada na ten pomysł by sięgnąć po właśnie ogólną teorię względności i relatywistykę i wpaść tam w jakiś wir grawitacyjny, żeby znaleźć się w pętli czasu, żeby spotkać kolejnych Ionów Tichych z innych dni tygodnia i wspólnie razem naprawią. Oczywiście okazuje się, że jak tylko swoimi wiernymi kopiami zaludnią tą rakietę, to natychmiast zaczynał się bić o to, kto zje ostatnio czekoladę. A w ogóle nikt nie chce tego naprawić i, i narasta tam właśnie taki chaos, który jest strasznie zabawny, ponieważ główny bohater jednocześnie jako wtorkowy, środowy, czwartkowy, piątkowy, sobotni, niedzielny przechodzi jeszcze raz te same przygody z różnych punktów widzenia i tylko właśnie wychodzi. No, potem, kiedy otwarza te swoje przygody, wyszło mu na to, że dostał raz, raz pałą w łeb o jeden za dużo niż więcej, by to wynikał z kalendarza i nigdy się już nie doszukał, dlaczego jest ten o jeden za dużo guzów dr Krzysztof M. Maj z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie jeśli dobrze pamiętam, w dziennikach gwiazdowych, chyba w podróży 13 była tam też taka dystopijna kraina, która się nazywała Pinta bodajże, co też jest znaczące, gdzie borykano się z suszą i wymyślono, że będzie system irygacyjny, ale oczywiście okazało się, że w którymś momencie ludność już zapomniała, do czego miał oryginalnie służyć ów system irygacyjny i zrobiła z tego kolejną religię i ideologię, za którą wszyscy się umowali, w ogóle nie pamiętając do tego, czego wszystko na początku służyło, w związku z powyższym, społeczność Pinty niestety mieszka cały czas pod wodą, ponieważ oczywiście system irygacyjny zawiódł. Sprawami moimi osobistymi bywały często kwestie, które dla normalnego człowieka są bardzo oderwane i które nie mogą być dla niego osobiste, na przykład czy istnieją inne cywilizacje. No, ktoś uważa to za osobiste zmartwienie, prawda? To nie jest osobiste zmartwienie normalnego człowieka. Ja mam taką manię i jestem rozpalony, rozżagowiony właśnie ideą Poznania. I że to, co pisał Kant jako krytykę czystego rozumu i tak dalej, to u mnie się to przejawia jako fascynacja granicami możliwości ludzkich i rozumu poznającego. I że moja cała literatura jest w gruncie rzeczy o tym. Nigdy nie sądziłem, że literaturą może świat przerobić na lepszy. Nie wiem, czy to jest nadmierna skromność, czy cynizm, czy sceptycyzm, czy diabli wiedzą co, ale ja nie mam takiego głębokiego przeświadczenia, że ja jakieś nadzwyczajności w głowach ludzkich poprzestawiałem. Owszem, czasem troszeczkę. Nie troszeczkę poprzestawiał Stanisław Lem w ludzkich głowach, ale bardzo dużo, skoro do jego twórczości wracają nie tylko kolejne pokolenia czytelników, ale też ludzi filmu, teatru i gier komputerowych, także. Program pierwszy polskiego radia. is late Anytime we have a date But I love him Yes, I love him So I'm gonna walk up to his gate See if we can get it straight Cause I want him Yeah, I intend to have him I'll just ask Oh, yes, you ain't my baby. Well, the way you're acting, little, eh, well, it makes me doubt you are still my baby, baby. But it seems like my flame in your heart, well, it's gone. A man is a creature That has always been strange Just don't minute, I sure won You will find that it's gone and made a change As I so is, you is, oh, I is You ain't my baby Well, maybe, babies Słuchają Państwo programu Pierwszego Polskiego Radia, jak zwykle w niedzielny wieczór o tej porze Ewa Heine ma dla Państwa propozycję teatralną. W stołecznym Teatrze Ateneum od niedawna jest w repertuarze przedstawienie hamowo. To oczywiście ma związek ze słowem ham, określającym pogardliwie człowieka niekulturalnego czy wręcz grubiańskiego. Rzecz ta wyszła spod ręki Mirona Białoszewskiego, jednego z najciekawszych polskich poetów XX wieku. Debiutował pod koniec lat 40., do historii poza poezją przyjdzie jako autor pamiętnika z Powstania Warszawskiego, którego był uczestnikiem, a po jego upadku został wywieziony na roboty przymusowe do Niemiec. Był precyzyjnym obserwatorem życia codziennego, które często opisywał w formie parodystycznego kalamburu. Był założycielem autorskiego teatru na Tarczyńskiej, gdzie występował jako aktor, prezentując własne teksty. Hamowo ma charakter kroniki wydarzeń z lat 70., wtedy to poeta otrzymał mieszkanie w mrówkowcu na warszawskiej saskiej kępie. Dla młodego pokolenia urodzonego po roku 2000 to jest nieprawdopodobna historia niemal mityczna, którą na scenę przeniósł Mikołaj Grabowski, aktor, reżyser, swego czasu dyrektor krakowskiego starego teatru. W 1990 roku zrobił nowatorską adaptację XVIII-wiecznego tekstu księdza Jędrzeja Kitowicza o tytule Opis obyczajów portretującego życie szlachty polskiej tamtego czasu. Teraz w Hamowie mamy inną epokę i inne środowisko. Jest zbiorowym bohaterem, a Mikołaj Grabowski będąc mistrzem w nawiązywaniu kontaktu z widownią, z poczuciem humoru ukazuje chwilami okrutną prawdę o nas samych czy o naszych przodkach. I nie można pozostać obojętnym na takie portrety. W realizacji wykorzystano fragmenty kroniki filmowej tamtego czasu, które śmieszą swoją prymitywną łopatologią. I tu wielkie przypomnienie Jerzego Rosołowskiego, legendarnego lektora Polskiego Radia, był genialny w równym stopniu w przekazywaniu tekstów politycznych, publicystycznych, ale i artystycznych, na przykład w interpretacji poezji. Zatem wielu z nas, tym trochę starszym, przypomniano żartobliwie, lekko z przymrużeniem oka, tamte stosunki sąsiedzkie, Tamtą biurokrację i urzędniczki, od których zależała nasza codzienna egzystencja. Na pewno ogromnym atutem tego przedstawienia jest udział Łukasza Lewandowskiego, który wciela się w postać samego Mirona Białoszewskiego, nieodpornego na przeciwności świata pod każdym względem, jak zwykle Łukasz Wandowski zachwyca genialną grą. Towarzyszy mu szuska bardzo dobrych aktorów tego teatru. Ale czy dziś ten świat się zmienił na lepsze? Nie ma takiej pewności. Cóż, po wyjściu z Teatru Ateneum trudno być optymistą. Hamowo spektakl według Mirona Białoszewskiego polecała Ewa Hajne. A za chwilę Martyna Podolska podsumuje tegoroczny przegląd piosenki aktorskiej we Wrocławiu. Jedynka. Polskie Radio. Już było jakoś to będzie, już było życie przed nami, a pędzi się wciąż w obłędzie, bo czuję się w słowach dynamit. Kiedy z pamięci wyszperam, ten frazes ukochany. Pamiętaj, tak młodo jak teraz Już nigdy się nie spotkamy Pamiętaj, tak młodo jak teraz Już nigdy się nie spotkamy I jakoś nie były pisane Gdy świat drogą toczył się krętą Kanapy i domy z parkanem bo brzmiało mi wciąż jak memento Jak przez wyboje Przetoczył się nasz jednoślad Ja milczę, a ty nie gdęasz I mam swój bandaż na rany To moje, tak młodo jak teraz Już nigdy się nie spotkamy To moje, tak młodo jak teraz Już nigdy się nie spotkamy Kiedyś mi powiesz na mecie U schyłku siwiutkiej zimy Nie tankuj do pełna, bo przecież Już tego nie wyjeździmy Wtedy w pamięci wyszperam Z uśmiechem od ściany do ściany To głupie, tak młodo jak teraz Już nigdy się nie spotkamy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 Państwo programu Pierwszego Polskiego Radia. Martyna Podolska, dobry wieczór. Dzisiaj spotkanie z będzie nieco inne niż zwykle, bo dzisiaj będziemy powracać do tego, co wydarzało się przez cały tydzień, a nawet więcej we Wrocławiu podczas już zamkniętego 46. przeglądu piosenki aktorskiej. Porozmawiamy z finalistami, porozmawiamy z laureatami, także i z jurorami, bo już wiemy, do kogo powędrowały te najważniejsze festiwalowe nagrody. Jury konkursu aktorskiej interpretacji piosenki przeglądu w składzie Ewa Kajm, Katarzyna Minkowska, Agnieszka Opszańska, Piotr Rogucki, Konrad Imiela ogłosili wczoraj, późnym wieczorem, werdykt i zwrócili uwagę na to, w jaki sposób można połączyć twórczą interpretację piosenki z mocnym komentarzem na temat otaczającego nas świata. I tym samym statuetkę Złotego Tukana Grand Prix otrzymała Monika Padewska, aktorka związana z Teatrem Bagatela w Krakowie, która wykonała dwa utwory. Nie pytaj nas, The Great Geek in the Sky, muzyka i słowa łona i Weber, Pink Floyd oraz Pieść mnie, Jasiu. To francuski utwór z tłumaczeniem Wojciecha Młynarskiego. Jury yy, mówiło, gdy słowa się kończą, zaczyna się krzyk. Grand Prix za koncept, subtelność i precyzję użytych środków dla Moniki Padewskiej. A Monika Padewska w taki sposób, tuż po otrzymaniu nagrody, odbierała gratulacje. Bardzo, bardzo dziękuję. Rozmawiamy tuż po. Jesteśmy naprawdę na gorąco. Opowiedz o swoich emocjach. Chyba jeszcze mój mózg nie potrafi przeprocesować tego, co się dzieje w moim ciele na ten moment. Są to ogromne emocje, są to spełnione marzenia sprzed bardzo wielu lat. Wdzięczność, wdzięczność, wdzięczność, zaskoczenie. Twoje marzenie i marzenia twojego dziadka? Zgadza się. Dedykowałaś właśnie jemu swój dzisiejszy y, występ. Jury podkreśla, a także i my dziennikarze, że połączyłaś dwa światy. Świat teatru, świat aktorstwa, świat piosenki, bo to przecież na tym polega ten konkurs. Ale z drugiej strony byłaś w tym wszystkim bardzo autentyczna, a twoje gesty i rekwizyty w Odnosiły się do otaczającego nas świata, chociaż nie mówiłaś o tym wprost. Skąd taki pomysł na takie utwory, na taki repertuar, na taki występ i wykon? Pomysł się zrodził z potrzeby serca głębokiej. Z niemożności wyśpiewania słowami swoich słów, które grają gdzieś w sercu, w duszy z jakiejś niemocy, z, z otaczającego nas świata, które się tak diametralnie zmienia i, i my jako młodzi ludzie wkraczając w ten dorosły świat trochę, trochę za szybko to wszystko się dzieje. Jesteśmy torpedowani z każdej strony wszystkim i mamy się do tego jakoś odnosić, mamy stawać po jakiejś stronie, mamy, mamy się opowiedzieć czy, czy jesteśmy za białym czy czarnym jakaś moja próba po prostu zrozumienia tego świata <śmiech> sięga absolutnie poza ramy słów, poza ramy jakiegoś racjonalnego tłumaczenia. Więc, więc tak, więc dlatego, dlatego ten, ten Pink Floyd, dlatego ta wokaliza, która, która według mnie wyraża wszystko, ona jest oryginalnie o śmierci. I ta wokaliza była tak, tak tworzona z taką myślą, że to jest po prostu śmierć. Jeszcze chciałabym zapytać o ten repertuar, no bo właśnie połączyłaś piosenkę kultową, piosenkę Pink Floyd, utwór zagraniczny jednak ze słowami polskimi, z polskim środowiskiem. Jak wpadłaś na to zestawienie? Czy ja pamiętam jak ja wpadłam na nie? Bardzo chciałam zaśpiewać tę piosenkę Łony, która uważam jest no, tak aktualna jak nigdy, mimo że ma ponad 20 lat, z tego co pamiętam, a te słowa są aktualniejsze no, niż kiedykolwiek. Ona zadaje w tej piosence oryginalnie pytanie, zapytaj nas co słychać i jest odpowiedź, a jakoś leci. No a mam wrażenie, że w tym świecie już trochę przestało jakoś lecieć i trochę skończyły się środki na to, żeby odpowiadać na to pytanie. Więc, więc stąd pomysł na tę wokalizę. Ale u Ciebie będzie pięknie to rozlecieć. Wygrałaś 46. przegląd piosenki aktorskiej. No chyba nie wierzę jeszcze w to. Jestem w sporym szoku. Na co dzień można Cię oglądać w Teatrze Bagatela w Krakowie, tak. ale oczywiście myślę, że będziemy Cię teraz słuchać. Zapraszam, mam nadzieję. <śmiech> Nie wiem, zobaczymy. <śmiech> bardzo, bardzo będzie mi miło. Gratulacje. Bardzo, bardzo dziękuję. Wzruszona i szczęśliwa Monika Padewska. Może dzisiaj do niej już dotarło, że wygrała 46. przegląd piosenki aktorskiej. Ale jury wręczyło także wyróżnienie, honorowe wyróżnienie Piotrowi Jaszczurowi Śniegule, który wykonał Autorski performance albo stand-up muzyczny, może nawet użyłabym takiego określenia, zaśpiewał dwie piosenki, które sam skomponował i napisał słowa Zagrajcie to na moim pogrzebie i nie ma gorszej grupy społecznej niż artyści. To dosadny, mocny komentarz do rzeczywistości i tej światowej, międzynarodowej polityki, spraw społecznych, ale także i do świata teatralnego, świata Artystycznego. Zapytałam artystę między innymi o to, jaki utwór chciałby, żeby zagrali na jego pogrzebie, ale także o to, czy świat jest piękniejszy w momencie, kiedy odbiera się i wyróżnienie honorowe i odbiera się nagrodę publiczności. Ja myślę, że świat ogólnie jest piękny, natomiast czasami ta perspektywa jest zaburzona przez dostęp do różnych informacji, ale... Dzisiejsza informacja jest taka spędziłem świetny czas we Wrocławiu z bardzo zdolnymi ludźmi, zaśpiewałem piosenki. Mam się OK, to jest dobre. Nagroda publiczności, honorowe wyróżnienie od jury. W ogóle można by powiedzieć, że zmiotłeś tutaj całą publiczność widzów, słuchaczy również. Dodaję to skrzydeł? Ja cały czas chyba mam te skrzydła. Dużo przyjaciół stoi za mną. To zawsze dodaję. No ale zobaczę, gdzie tam się pofrunie no, po tym wszystkim. Tak naprawdę twój występ to był performance, albo nawet muzyczny stand-up. Przygotowałeś gotowy projekt od A do Z. Wszystko było zaplanowane. To nie było odśpiewanie piosenki, to nie było interpretowanie piosenki. To byłeś ty i twoja opowieść o świecie, twoja wrażliwość. Czasem Janek Krynkiewicz właśnie poklepał po chlebnie, po plecach, wracając. To twoja dość mocna, nawet ostentacyjna wypowiedź tak. o świecie, ale ty przecież jesteś pełen wrażliwości. To jak to jest? To jest tak, że bardzo mi zależy na pewnych rzeczach. Na pewne rzeczy wpływu nie mam, ale nie mam innych narzędzi, żeby o tej rzeczywistości mówić. Sztuka jest świetna pod tym względem i nie trzeba tego słuchać. Ja polecam każdemu pisanie piosenek. Nawet jeśli nie wiecie o czym zaśpiewać, co zrobić, to bawcie się tą muzyką, to, to przyjdzie po drodze. Ja wiem, że lubię sobie poprzeklinać i powiedzieć o rzeczach wprost, ale to dlatego, że jestem rozczarowany rzeczywistością i czasami zdaje mi się, że mam na nią wpływ. Jakiś, mały. Ja myślę, że nawet duży, jeżeli poruszyłeś serca i duszę widowni, to to już jest bardzo, bardzo dużo. Tu przysłuchuje się naszej rozmowie Piotr Rogucki, który za chwilę się będzie tłumaczył, w ogóle, w ogóle nie słucha, który za chwilę będzie tłumaczył się z werdyktu jury, ale wracając, wracając do naszej rozmowy, mocny, wyrazisty tekst do tego. Grałeś na fortepianie, grałeś na gitarze, na, klarnecie, na basowym. klarnecie basowym, wcielałeś się w postać trochę stańczyka chyba. No właśnie, właściwie wszystko robiłeś, podpalałeś sobie dłoń, pokazywałeś różne rzeczy, żonglowałeś, no jakżeż. Tak, no bo to, ja... to wszystko, wszystko musiało być opowiedziane, żeby te słowa mogły wybrzmieć mocniej. Ja jestem na scenie od ósmego roku życia. Ja robiłem różne rzeczy, ja tańczyłem w zespole pieśni i tańca, grałem w orkiestrze dętej, grałem w młodzieżowych jakichś kapelach, byłem w teatrze yy, w naszym mieście i w Goleniowie, potem Wyjechałem do Katowic a potem do Krakowa, więc ja bardzo lubię sobie romansować z różnymi wypowiedziami artystycznymi. Gram też polską muzykę tradycyjną, jestem nauczycielem, wybrałem takie życie, ja tak chcę umrzeć, no może stąd jest tak dużo tych elementów. Naprawdę ci artyści tacy źli są? Nie, ale czasami nie mają dystansu do tego. Ja, czy ja naprawdę tak uważam, że nie ma gorszej grupy społecznej niż artyści? Nie wiem, choć się domyślam. To też są, szanowni państwo, żarty, ale humor może mówić o rzeczach istotnych. Nie, żebym się wycofywał ale z, z tego, ale no, lubię się śmiać ze środowiska naszego. A jaka piosenka miałaby zabrzmieć na twoim pogrzebie? No myślę, że ta, którą zagrałem dzisiaj. Niech to puszczą. <śmiech> <śmiech> Niech puszczą nagranie z PPA. Gratulacje. Dziękuję. Będziemy cię śledzić. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam wszystkich. Piotr Jaszczur-Śnieguła. Nagrodę Stowarzyszenia Autorów ZAIKS za najlepsze wykonanie polskiej piosenki otrzymała Żaneta Rus, która zaśpiewała Nie wiem czy warto. Tukana dziennikarzy zaś otrzymała Magdalena Pamuła, która połączyła dwie zupełnie inne sfery muzyczne. Zinterpretowała karuzelę z Madonnami. Tak, tę karuzelę koniecznego Białoszewskiego i Demarczyk, a z drugiej strony zaśpiewała coś, co y, głęboko nosi w sercu, czyli muzykę korzeni, muzykę ludową, muzykę etniczną. Biały kamień. Nagroda dziennikarzy niezwykle ucieszyła Magdalenę Pamułę. Bardzo Ci dziękuję za te słowa i za gratulacje. Jestem bardzo wdzięczna. Ja czuję się spełniona. Czuję się spełniona i szczęśliwa. Dostałam tukana. To jest ten słynny, po prostu symboliczny już PPA znak i symbol, a dodatkowo widnieje na nim nagroda dziennikarzy. Uważam, że niezwykle ważna nagroda branżowa dla mnie osobiście, więc jestem przeszczęśliwa, bo połączyły się w ogóle dwa ważne światy dla mnie i no, czuję ogromną wdzięczność. Ale wiesz, że my teraz chcemy więcej. Zdaję sobie sprawę. Zdaję sobie sprawę. I trochę zacieram ręce, i trochę brzuch szaleje z ekscytacji, ale, ale chcę wyruszyć w tę podróż, chcę się podjąć tego, także cieszę się, że, że coś może mnie do tego super dopingować, mobilizować, żeby iść dalej. Otwierasz ręce i te ręce się zmieniają w skrzydła? Tak, bardzo szeroko i, i frunę, frunę wysoko z tym tukanem i, i, i biorę jego mistrzowskie skrzydła jak swoje. Tak się wspaniale w tym roku te wszystkie nagrody przeglądu piosenki aktorskiej rozłożyły, bo Nagrodę Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu otrzymał Antoni Jaruszowic, Nagrodę Radia RAM otrzymała Weronika Kozakowska. Zatem rzeczywiście artyści zostali docenieni. Przypomnę, do finału trafiło osiem osób. Zostali wyłonieni przez Radę Artystyczną Festiwalu. Do drugiego etapu zaś trafiło 17 osób. A teraz kilka słów od jury konkursu tłumaczą się nam z tego wyboru, z trudnego wyboru, Ewa Kajm i Piotr Rogucki. Żeby nie skłamać, było trudno. Poziom samego konkursu ekstremalnie wysoki. Wyobrażam sobie, że gdyby rozdzielić tych artystów na osobne festiwale, to każdy z nich miałby szansę, żeby dostać laury. Będąc zupełnie szczerą, Mieliście aktorów, wokalistów, którzy interpretowali, śpiewali, ale z drugiej strony mieliście performera, muzycznego stand-upera, artystę, można by powiedzieć, gotowego. Jak to ocenić, jak to porównać? Domyślam się, że właśnie z tym się zmierzaliście. Jeżeli możecie w ogóle coś na ten temat powiedzieć. Nie da się tego porównać. I musieliśmy szukać jakiegoś kompromisu i go znaleźliśmy w ten sposób, ale zwróciliśmy uwagę na te dwa głosy takie najmocniejsze, czyli głos Moniki i głos Jaszczura jako te głosy, które najbardziej rezonują z rzeczywistością, która nas dzisiaj otacza i atakuje. To prawda, bo Monika może nie mówi wprost, mówi utworem, mówi tekstem, ale też opowiada o rzeczywistości, odnosząc się chociażby wprost do, do przemocy. Tak, mówi metaforą, a rozmowa na ten temat w naszym współczesnym świecie jest moim zdaniem obowiązkiem sztuki, więc jeżeli młodzi ludzie podejmują się takiego dyskursu bez względu na to, jakimi środkami to jest to sztuka, która buduje naszą przyszłość i miejmy nadzieję, że w dobrych barwach. Przyglądacie się temu środowisku artystycznemu, aktorskiemu i wokalnemu. Piotrek, ty wiele lat temu wygrałeś ten przegląd, wielokrotnie tu występowałeś. Piotrek teraz tutaj gestykuluje. Ewot reżyserujesz często, pracujesz z młodymi ludźmi. Pamiętam, rok temu tu wyreżyserowałeś wspaniały koncert, ale nie wiem, czy się zgodzicie ze mną, dawno nie było takiego poziomu. Dawno nie było takiego poziomu wśród młodych ludzi. Naprawdę, to był dzisiaj fantastyczny koncert. Nie jesteśmy tutaj co roku, także nie możemy tego stwierdzić, ale Konrad y, Imiela tak mówił. Y, wierzymy mu, ponieważ on jest tutaj jak najbardziej y, co roku obecny. Ale bardzo się dzisiaj cieszyliśmy, bo ten nasz kłopot z wyborem właśnie znaczył o tym, y, że Trudno nam było, trudno nam było odrzucić kogokolwiek, kogokolwiek pominąć. Ci wszyscy wspaniali aktorzy, młodzi, dali nam cząstkę siebie i za to jesteśmy im po prostu bardzo wdzięczni. Czujesz oddech na plecach konkurencji? Nie wiem, czy można czuć oddech konkurencji, kiedy schodzi się już do katakumb. Wspaniali są młodzi, tak czy nie? No, no tak. bezwzględnie, ja już powiedziałem w jednym z wywiadów licznie udzielonych tutaj, że gdybym startował w tym roku, to nie dostałbym się do drugiego etapu. Wczoraj wieczorem odbył się finał 46. Przeglądu Piosenki Aktorskiej. Ten koncert finałowy podzielony był na dwie części. Pierwsza to konkurs finalistów, a druga część to spektakl muzyczny koncert przygotowany, wyreżyserowany przez Milenę i Marcina Czarników z udziałem polskich gwiazd estrady, wokalistyki i teatru. Jan świętujący 60-lecie pracy artystycznej, chociażby wystąpił. Barbara Wrzesińska, świętująca 70-lecie pracy artystycznej. Zbigniew Zamachowski, który zachwycał swoją interpretacją utworu Długość dźwięku samotności grupy Myslowic. Ale na scenie pojawiła się też Justyna Szafran, która śpiewała, że odkryje miłość nieznaną. Justyna Szafran, tylko przypomnę, 30 lat temu wygrała przegląd piosenki aktorskiej, a w 2000 roku przegląd wygrała Alona Szostak, która wczoraj zaśpiewała tak, że polały się łzy, bo śpiewała zaopiekuj się mną, grając tym samym śmiertelnie chorą osobę. To jest mój trzeci raz. Pierwszy raz byłam w 2000 roku. Byłam laureatką konkursu. Drugi raz był 36. przegląd, piosenki aktorski, koncert finałowy, który reżyserowała Monika Strzemka i Paweł Dymirski. 10 lat temu równo? 10 lat temu. I to było, proszę Państwa, będzie wojna. A, no i 10 lat później, dzisiaj, 28 marca, 46. przegląd, piosenki aktorski i również no, niezwykłe przeżycie, naprawdę to jest... Słuchajcie Państwo, to jest więcej niż terapia. Mm. <głos> tak wszyscy stwierdziliśmy za kulisami. To Wspaniałe. Niech żyje ten festiwal, ten konkurs jak najdłużej. Jeden z utworów, który zaśpiewałaś to Zaopiekuj się mną. Ja przyznam szczerze, że nie byłam w stanie powstrzymać łez, a siedziałam w pierwszym rzędzie i trochę się wstydziłam i próbowałam ukryć... Te emocje, a ty jak powściągałaś swoje, bo ewidentnie musiałaś je trzymać na wodzy. Tak, w czasie występu jakby już, już widziałam, gorzej było na próbach chyba, kiedy po raz pierwszy zaśpiewałam to z Będem i, i, i dokładnie rozkleiłam się i Natalia Ptak, która grała moją córeczkę, ona w ogóle nie widziała co się dzieje, a ja chyba dopiero wtedy zrozumiałam te piosenki, kiedy ona siedziała przede mną i tą marchewką mnie karmiła z groszkiem. I wszystko, i przypomniała mi się moja mama, która odeszła trzy lata temu, i, i moja teściowa, i, no i w ogóle najbliższe osoby, którzy odchodzą, to tak jakoś znaczące dla mnie było. Potem zrozumiałam, że nie, Alonka, to publiczność ma wzruszać się, nie ja, już trzymałam to, oczywiście. Piosenka aktorska ma moc, ma siłę. I wydaje mi się, że w dzisiejszych czasach, tak trudnych, z wielu powodów, nie tylko z uwagi na wojnę i tę tu blisko nas i tę dalej, ale także i z tych naszych osobistych różnych powodów. Ta piosenka aktorska, rozumiana na wiele różnych sposobów, wydaje mi się, że ma siłę i ma właśnie tę moc. No oczywiście, niewątpliwie. Przecież dzisiaj były piosenki, które wszystkim znane, wszyscy je znają wiele lat. Ale jakie one dzisiaj były, wybrzmiewały totalnie inaczej. No, Michał Żurawski, który po prostu zaśpiewał e, bajm Kozji Drakowej piosenkę, i ja, no, no to jak on zainterpretował tę piosenkę i Michał, dzisiaj był jego pierwszy występ, taki solowy, z mikrofonem na scenie. I to było niesamowicie pocieszające, że Taki wyga aktor też ma tremę, i on stał i mówi: Boże, niech to się skończy. Ale wyszedł na scenę i rozwalił wszystkich i nas też za kulisami. My wszyscy siedzieliśmy i każdy utwór słuchaliśmy. tego tak przeglądzie mówiła Alona Szostak. 46. przegląd piosenki aktorskiej za nami przez cały tydzień. Mogliśmy oglądać spektakle muzyczne z całego kraju, także i spektakle offowe, bo odbywał się też konkurs właśnie na najlepszy spektakl offowy. Żyli w składzie Daria Wiktoria Kopiec, Rafał Księżyk i Kamil Białaszek. Przyznało nagrody Slawi Kier Wiosna, Nagrodę Publiczności też otrzymał ten sam e, spektakl. No i jeszcze na koniec kilka słów o nagrodzie przyznawanej przez kapitułę imienia Aleksandra Bardiniego, która przyznała nagrodę, dyplom mistrzowski, statuetkę tukana kapituły Janowi Emilowi Młynarskiemu. 46. przegląd piosenki aktorskiej przechodzi już do historii ale pozostaną z nami wspomnienia, emocje. No i przede wszystkim pozostają z nami te talenty, młodzi, zdolni, artyści, którzy stawiają pierwsze kroki i którym trzeba się przyglądać i, i przysłuchiwać. I obiecuję, że będziemy to w programie pierwszym Polskiego Radia robić. I ja już pięknie Państwu dziękuję za dzisiaj. Martyna Podolska. Jedynka, Polskie Radio.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 How many moons are reflected in the lake? Can you wait forever if time is all it takes? Despite all side of my sleeve, whispering something I can hardly believe. Let me take the lead, cause love is all we need. Który jedynki? Kolacja dobiegła końca. Aleks poszedł do swojego pokoju. Chciał przeanalizować to, czego się dowiedział. Posłuchajmy czternastego fragmentu powieści Jarosława Szczyżowskiego Błędne łąki. Czyta Aleksander orsztynowicz Czyż. Na zewnątrz wiatr przybierał na sile. Stare schronisko trzeszczało i wydawało z siebie niepokojące skrzypnięcia i jęknięcia. Alex zaparzył sobie herbatę i otworzył laptop. Wpisał w Google Góry Izerskie, zaginięcie studentów. Zgodnie z jego oczekiwaniami wyszukiwarka wypluła dziesiątki artykułów z krzykliwymi nagłówkami. Sprawa zaginionych studentów w Górach Izerskich, sensacyjne informacje z prokuratury. Sprawa zaginionych studentów z Gór Izerskich, prokurator zabiera głos. Zaginięcie studentów w Górach Izerskich będzie przełom? I tak dalej. Większość okazała się typowym, pseudodziennikarskim bełkotem. Wiadomości zamieszczone na znanych ogólnopolskich portalach informacyjnych nie wnosiły niczego nowego. Z artykułów zaczął spisywać miejsca odwiedzone przez Nikolę i Kamila, a także każdą wzmiankę, która wydała mu się istotna. Szybko się zorientował, że w żadnym artykule nie pojawia się nazwa błędna łąka ani irwiza. Widocznie gospodarze chatki górzystów zatrzymali informację o tym miejscu dla siebie. Dlaczego w takim razie podzielili się z nim tą historią? Nie mieli przecież powodów, by mu zaufać. Kompletnie go nie znali. W Aleksie obudził się instynkt psa gończego, uśpiony, odkąd ostatnie śledztwo z prawdziwego zdarzenia doprowadziło go na skraj rozpaczy i bólu. Czy dlatego Wolski go tu wysłał? Czy wiedział, że za tą historią kryje się coś więcej? Aleksa przeszył nieprzyjemny dreszcz. Chyba dopiero teraz dotarło do niego, że przecież jest dokładnie w tym samym miejscu, w którym Kamil i Nikola byli rok temu. Aleksander Orsztynowicz-Czyż przeczytał czternasty fragment powieści Jarosława Szczyżowskiego Błędne łąki. Książkę i audiobook wydał znak litera nowa. Jutro ciąg dalszy. Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja Cztery pory roku